Pan Jezus darował mi nowe życie. To mogę z całą pewnością powiedzieć, bo już jako chyba mały chłopiec e, e, uwierzyłem i zawierzyłem Panu Jezusowi. E, e, może gdzieś na szkółce niedzielnej, e, bo od czterech lat uczęszczałem do, szkół, na, do szkółki niedzielnej, gdzie była zwiastowana Ewangelia. Ale... Był taki pewien moment, może miałem 14 lat, było parę chłopców, którzy, była ewangelizacja i parę chłopców, którzy się decydowali i było tak jakoś, może ich poprowadzić do, do tego i zgłosić się, i wyjść do przodu i też tam byłem z tymi chłopcami, nie wiem, może 6-7 chłopców w moim wieku I taki moment może był Ale ja już przedtem byłem Świadomie wierzący I świadomie przyjąłem Pana Jezusa Jako swego Zbawiciela Jako doskonałą ofiarę Za grzech, za mój grzech Ponieważ ofiary w Starym Testamencie Były tylko cieniem spraw przyszłych Dopiero doskonała ofiara Pan Jezus złożył doskonałą ofiarę I to ta wystarczy Także tyle, co, co do tego, co moje świadectwo jest krót, krótkie. No ale w tym, czasie, w tym czasie zostałem powołany do takiej służby jako wolontariusz, do służby dzielenia się Ewangelią w domach opieki wobec starszych ludzi. I ta służba myślę, że jest owocna że jak zorganizujemy taką godzinę biblijną i mamy takie prawidłowe już spotkania w domach, w domach opieki i ludzie przychodzą i słuchają Ewangelii i ja widzę w tym, że człowiek, który szuka Ewangelii, tak Pan Jezus go znajdzie. Ja myślę, że daleko prędzej znajdzie Pan Jezus takiego człowieka niż człowiek Pana Jezusa. Bo to myślę, że wszystko jest zależne od Bożej łaski, a Boża łaska jest bardzo duża. Bożej łaski nie można zrozumieć. Nie można zrozumieć, dlaczego Pan Jezus złożył ofiarę za człowieka, dlaczego szedł na krzyż, dlaczego odszedł z nieba z chwały i ofiarował się za człowieka, ponieważ Zapłatą za grzech jest śmierć, ale łaską Bożą jest wieczny w Panu Jezusie, Rzymian 6,23. Ewangelią powinniśmy się dzielić. To jest taka podstawowa sprawa, podstawowe posłannictwo każdego człowieka, który został ułaskawiony przez Pana Jezusa. Jeszcze może... Może jedno świadectwo takie, ponieważ brat pastor chciał coś szczególnego z życia, był taki szczególny moment. E, e, e, oczekawiliśmy e, syna. Żona była w błogosławionym stanie i, i, i ja byłem gdzieś z młodzieżą i, i gdzieś wyjechany, i później przyjechałem i, i pobiegłem do szpitala, bo coś słyszałem, że coś żona była w domu, a jak przyjechałem była w szpitalu. I lekarz mi mówi, wie Pan co, to jest bardzo poważny stan. Ja muszę Pana przygotować, że na 50% i więcej nastanie poronienie. Myśmy już 4 lata po ślubie i było to takie dość, dość ciężkie. Przyszedłem do domu i modliłem się o tę sprawę. Pan Jezus, Pan Bóg nam dał to dziecko Do, dostałem takie słowo i będziecie się radowali jak przy dzień uroczystego święta i tak zawierzyłem to słowo i urodził się syn i przy tym kiedy, kiedy się modliłem o, tego, o, o to dziecko bo nie wiedziałem, ale później tak jakoś dostałem pewność że to będzie syn i z tego się bardzo radowałem że i wszystkim opowiadałem, że będę miał syna oni mi nie wierzyli, że jestem jakiś, dlaczego to tak się z tym chwalę. No i wtedy zdecydowałem, że na chwałę Pana imię Jego będzie Bogusław. I tak jest, mamy syna Bogusława, już jest 36 lat, także, także możemy się z tego radować. Jeszcze Pan nam darwał dwie córki i w dodatku jeszcze osiem wnuków, sześć wnuków, dwie wnuczki. Także mamy radość z dzieci. Moja żona jest ciesząca się dziećmi. Ale jeszcze jedno świadectwo, takie najnowsze, wczorajsze. Byliśmy z Alą w tym muzeum domów drewnianych, gdzie ten dom jest do góry nogami obrócony, ale mnie to ani tak nie interesowało, ale były tam, jest tam Muzeum Sybiraków. To mnie zainteresowało, Takśmy to całe obeszli i, i później jeszcze w tym, w tym bunkrze gryfu pomorskiego przeczytałem całą historię, bo nie znałem tej historii, znałem historię AK, ale nie znałem historii gryfu pomorskiego, także jeszcze się zainteresuję tą historią w internecie i później wieczorem czytałem takie słowo z psalmu. To jest takie proroctwo z psalmu i tak to skojarzyłem sobie. M może pozwolicie, że przeczytam to z psalmu 102, 16, od 16 wiersza, parę wierszy. Narody bać się będą imienia Pana, a królowie ziemscy chwały Twojej. Gdy Pan odbuduje syjon, ukaże się w chwale swojej, przychyli się do modlitwy opuszczonych i nie pogardzi ich prośbą. Niech to zapiszą dla, po, dla pokolenia przyszłego. I niech chwali Pana lud, który będzie stworzony. Gdyż wejrzał ze swojej świętości, świę, świętej wysokości, Pan spojrzał z nieba na ziemię, aby wysłuchać jęku więźniów i uwolnić skazanych na śmierć. Sko, skojarzyłem to z tymi Sybirakami, skojarzyłem to z tymi ludźmi, którzy cierpieli i za wojny, bo byliśmy w Auschwitz, no, ciężkie sprawy ludzie przeżywali, pokolenie przed nami. My, my jesteśmy może tym pokoleniem przyszłym, tym pokoleniem, które możemy, możemy się radować, ale Pan wysłuchał tych więźniów. Tam czytałem, że kiedy oznajmiono niektórym, że powrócą do Polski tak szli do piwnicy i dziękowali Panu Bogu, że się wrócą do domu. I tak to skojarzyłem, że Polacy, Polaków chcieli więzić. Jak Niemcy, Hitler, tak Rosjanie, Stalin. Z jednej i z drugiej strony Polacy mieli być więźniami. Ale Pan wysłuchał, wysłuchał modlitw ludzi i dzisiaj jesteśmy pokoleniem przyszłym. Możemy być radośni. Ja myślę, że takie zgromadzenia, jak jest tutaj, Pan Bóg potrzebuje takie zgromadzenia. Pan Bóg potrzebuje modlitw naszych, potrzebuje modlitw z tych zgromadzeń. Błogosławić Polakom, byśmy byli tymi, którzy oczekują Pana. Jeszcze jedno słowo z listu objawienia się może podzielę. Oto przychodzi wśród obłoków i ujrzy go wszelkie oko, a także ci, którzy go przebili i będą biadać nad nim wszystkie plemiona ziemi. Tak jest, amen. Przeczytałem teraz książkę Zaka i, i, i ściągłem ją właśnie chyba z Oblubienicy tam jest i wydrukowałem, żona mi to wydrukowała i przeczytałem tę książkę i Zak tam mówi, że to jest chyba, że to jest kulminacyjny punkt Biblii, ten wiersz. Oto przychodzi, oto przychodzi wśród obłoków i ujrzy go wszelkie oko. To jest, to jest przyszła rzeczywistość, ale tu jest czas czas teraźniejszy. Czesi mówią taki wyraz, ja nie mam teraz odpowiednika polskiego, czas próbiechowy, może to źle powiem, czas przebiegający, czas, który teraz Teraz leci, czas, który jest teraz. I tu mówi, tu jest napisane tak i Jan pisze, oto przychodzi wśród obłoków i ujrzy go wszelkie oko. Także Pan Jezus przychodzi. Przychodzi w Nowym Testamencie, przychodzi do nas, ale przyjdzie po Kościół, po Oblubienice i by nas wezwać na wesele baranka. I to życzę każdemu z was, Życzę to sobie, nam, naszym, naszym społecznościom u nas na Śląsku i tutaj wszystkim byśmy oczekiwali, byśmy żyli w tym czasie, w tym czasie, który przebiega, w tym czasie radości, w tym czasie powitania Pana Jezusa. Dziękujemy, drogi bracie, za te słowa, zachęty. Powstańmy jeszcze, kochani, podziękujmy Bogu za Jego Kościół tutaj na północy i... Tam na południu i na wschodzie i na zachodzie, gdziekolwiek Bóg ma swój lud, to jest radość spotykać braci i siostry, którzy kochają Pana Jezusa i możemy w jednym duchu wysławiać Go, dziękować Mu. Boże, tak chcę Ci podziękować za brata, siostrę, którzy przyjechali tutaj odpocząć, ale też spotkać się z nami, aby wysławiać Twoje imię, aby składać świadectwo o Twojej dobroci, o Twojej miłości, o Twojej odpowiedzi na modlitwę. W pośród ludzkiego cierpienia, w pośród ludzkich łez, w pośród tych różnych tragedii i dramatów, które rozgrywały się i rozgrywają się w historii człowieka, będące owocem grzechu, owocem ludzkiej niesprawiedliwości, upadłości, tego wszystkiego, co jest wyrazem naszego buntu wobec Ciebie, co jest wyrazem naszego nieposłuszeństwa wobec Ciebie i Panie Twojego miłosierdzia, Twojej łaski w pośród tej ludzkiej nędzy, że nas nie zostawiasz, że nas nie opuszczasz, że się od nas nie odwracasz, że nie wydajesz nas na pastwę naszego grzechu i naszej nieprawości, ale w swej miłości udostępniłeś drogę zbawienia, sam zapłaciłeś wielką cenę za nasze winy, za nasze grzechy, wziąłeś na siebie nasz grzech. To jest niepojęte, aby Bóg stał się człowiekiem, aby Bóg umarł za człowieka, aby Bóg zapłacił za swoje stworzenie, aby odkupić dla siebie, aby uczynić nas synami Bożymi, córkami Bożymi, dziećmi Bożymi. Wielbimy Ciebie, wielbimy Ciebie Panie Boże nasz i modlimy się o Twój Kościół, gdziekolwiek masz swoje dzieci, na południu, na północy, na wschodzie i na zachodzie, błogosław Twój lud. Daj nam, Panie, wzrastać w poznaniu Ciebie, w miłości do Ciebie, napełniaj nas Twym świętym Duchem, abyśmy z odwagą dzielili się Twą Ewangelią, abyśmy nie wstydzili się Ewangelii, nie wstydzili się naszego Pana Jezusa Chrystusa i Jego Krzyża, ale rozpowiadali wszemi wobec, jak wielkie rzeczy Bóg nam uczynił, jak wielce się nad nami zmiłował, jak przemienił nasze życie. Prosimy, Ojcze. Błogosław, błogosław Twój Kościół, błogosław Twoje dzieło na całej ziemi. Amen. Amen.